Wybiła trzynaście. Wojka jesteś na miejscu, na Bell? Przed mikrofonem Jan tyzienko, pora na wiadomości kulturalne. polskim i czeskim Cieszynie rozpoczyna się dziś 28. przegląd kino na granicy. Część pokazów ma miejsce w sekcji zatytułowanej Między siłą a bezsilnością. To zdanie to jednocześnie hasło tegorocznej odsłony, która łączy program filmowy i literacki. Mówi o nich obu. Polski dyrektor artystyczny kina na granicy Łukasz Maciejewski. To jest takie otwarte hasło. Jesteśmy w, w takich czasach, kiedy ta bezsilność jest coraz częściej zderzana z siłą, a ta siła bywa brutalna i myślę, że tutaj, jeśli chodzi o kino, naprawdę można mnóstwo rzeczy pokazać. My wymyśliliśmy trochę takie ekstrema, szedłem szlakiem mniej znanych rzeczy i pokażemy na przykład bardzo ciekawy tat w telewizji Magdy Łazarkiewicz-Okarskim ze świetną rolą Łukasza Simlata, Etiuda Robak Mariusza Grzegorzka albo film Rozdroże Kafe Leszka Wosiewicza, więc takim nieoczekiwanym dosyć do Cieszyna zjeżdżają gwiazdy filmowe z całej Polski. Podczas festiwalu premierowo zostanie pokazany m.in. film Droga rzadziej przemierzana. To film autorstwa Zuzanny Grabowskiej, w którym epizodyczną rolę zagrał Andrzej Grabowski. Zaskoczyło mnie, że moja córka podjęła się reżyserii, nie kryje aktor. Mnie zaskoczyło, że napisała scenariusz i że zamierza z tego nakręcić film, no i że zbiera pieniądze. że już zbierała bardzo niedużo, ale uzbierała na tyle, że przy pomocy życzliwych sobie ludzi, którzy zagrali za darmo, no bo co tu dużo gadać. Więc ten film nakręcony jakimś minimalnym kosztem, no ale nakręcony, no i jest normalny film fabularny. Był taki kiedyś film, on był smutny i smutno się kończył, amerykański Telma i Louisa o tych dwóch przyjaciółkach, które jadą. To też jest kino drogi, tylko ono nie jest smutne i nie tak. Tak, się kończy. Droga Rzadziej przemierzana będzie filmem zamknięcia tegorocznego Kina na Granicy. Z kolei przegląd otworzy koncert zespołu Trupa Trupa. To dziś o 19:00 w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie. 28. Kino na Granicy potrwa w polskim i czeskim Cieszynie do końca majówki. A 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, który ma miejsce na przełomie lipca i sierpnia, będzie miał swój prolog. Wcześniej już w czerwcu będzie można wziąć udział w dwóch spektaklach zaplanowanych przez dyrekcję Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Mówi Agata ta grenda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 Na spektakle z prologu do festiwalu szekspirowskiego gdańscy widzowie i widzki mogą pojechać autokarami. Historię Henryka IV można zobaczyć 6 czerwca, natomiast Hamleta 27 czerwca. A dziś yy, obchodzimy Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Czas, kiedy warto zastanowić się nad tym, jak wyglądają relacje między pokoleniami i różnice między nimi. Święto ustanowiła Komisja Europejska 15 lat temu, aby zachęcać do integracji niezależnie od wieku. Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej w Warszawie przerodził się w Tydzień Międzypokoleniowy. Blisko 100 instytucji organizuje w tym czasie warsztaty aktywności sportowej, debaty, spotkania, rozmowy i wspólne działania osób w każdym wieku. Wszystko po to, by zwrócić uwagę na odwieczny problem różnic między generacjami, budować mosty i znaleźć płaszczyznę porozumienia. Z drugiej strony to odpowiedź na wyzwania demograficzne starzejącej się Europy. Żyjemy dłużej, dlatego konieczne jest zwrócenie uwagi na potrzeby seniorów i stworzenie takich mechanizmów, by dziś młode pokolenie Miało godne życie później, gdy samo osiągnie sędziwy wiek. Inicjatorem europejskiego święta była Słowenia, która do tej pory wiedzie prym w promowaniu solidarności międzypokoleniowej. Pierwsze obchody zorganizowano w 2009 roku. Formalne zatwierdzenie święta nastąpiło dwa lata później. Agata Król, Polskie Radio. Kierownictwo Biennale Sztuki w Wenecji oświadczyło, że zapraszając Federację Rosyjską stosowało się do sankcji włoskiego oraz międzynarodowego prawa. Organizatorzy Biennale jednocześnie skrytykowali media. Ta krytyka padła pod adresem z zarzutem nieetycznego sposobu pozyskiwania informacji na temat udziału Rosji w Biennale. Komunikat wydano raptem dwa dni po tym, gdy włoski minister kultury Alessandro Giuli ogłosił, że nie pojedzie na inaugurację Światowej Wystawy Sztuki. Decyzja ministra to kolejny gest protestu przeciwko udziałowi Rosji w Biennale. Dziuli zażądał wcześniej od organizatorów, czyli Fundacji Biennale, pełnej dokumentacji dotyczącej otwarcia pawilonu Rosji na terenie imprezy, czyli w weneckich ogrodach. Ten pawilon został zamknięty w 2022 roku po inwazji Rosji na Ukrainę, a w 2024 w pawilonie zorganizowano ekspozycję Boliwii. Włoski resort kultury postanowił sprawdzić, między innymi, czy nie doszło do złamania sankcji nałożonych na Rosję po jej ataku na Ukrainę. Według włoskiej prasy w organizację pawilonu Rosji zaangażowane są osobowości powiązane z Kremlem. Komisja Europejska wobec tych okoliczności zagroziła wycofaniem finansowania dla weneckiego biennale, a przeciwko obecności Rosji tam zaprotestowało ponad 20 ministrów kultury z państw Unii Europejskiej, w tym polska ministra Marta Cienkowska. A to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 16 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.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 Reklama Program Drugi Polskiego Radia jest 8 minut po 13 TADD Dwójkowy magazyn taneczny Mówimy dziś Państwu Dzień Dobry z nieukrywaną radością, bo 29 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Tańca. Cieszymy się więc, że właśnie dziś możemy zaprosić Państwa na dwójkowy magazyn taneczny. Katarzyna Gardzina i Katarzyna Sanocka. Mamy dla Państwa dziś wiele tematów, w tym dwa główne. A Pierwszy z nich to premiera baletu zatytułowanego Androidy w choreografii Roberta Bondary z muzyką Przemysława Zycha. Premiera tego baletu 10 maja w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, Polski Balet Narodowy Jeszcze. Pracuje nad tą realizacją, a dyrygować będzie kierownictwo muzyczne nad baletem sprawuje Marta Kluczyńska, która jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jest i sam kompozytor w studiu dwójki Przemysław Wzych. Cieszymy się bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. W drugiej części naszej audycji porozmawiamy o polskiej platformie tańca, która odbędzie się jesienią we wrześniu we Wrocławiu. Zostanie zorganizowana, w zasadzie jest już organizowana wspólnie z Instytutem imienia Jerzego Grotowskiego oraz Instytutem Muzyki i Tańca, Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Porozmawiamy o planach i o tym, co będzie się działo w tanecznym Wrocławiu jesienią, ale na początek by tradycji stało się zadość, szczególnie w Międzynarodowy Dzień Tańca, który może przypomnijmy został ustawiony stanowiony na cześć wielkiego reformatora tańca i baletu, Żana Żorża Nowera, który w XVIII wieku odkrył to, że taniec może być też teatrem. To tak pokrótce. I zaczynamy od naszego baletowego słownika. Dziś wybrałyśmy dla państwa moje, jeden z moich ulubionych, Pam, muszę przyznać. Och, jak się cieszę. <śmiech> Czyli? <śmiech> <śmiech> A on to <losy>. Tak jest. <śmiech> e, tak pomyślałam sobie, że dzisiaj e, musimy jakiś trudny, krok, skok zaprezentować i chyba po raz pierwszy trochę mi brakuje wyobraźni, jak o nim opowiedzieć, ponieważ jest to skok z jednej nogi na jedną. Start odbywa się z pozycji, gdzie stoi się, stoi się na nodze opornej, a ta druga jest wyciągnięta w tył, ale później wykonuje się wyrzut nogi do przodu, Potem wykonuje się coś w rodzaju obrotu, stąd nazwa antralasy, czyli przeplecenie i ląduje się znowu na jednej nodze, z drugą wyciągniętą w tył. Ja cię podziwiam, ja bym tego nie opisała. Ja sięgnęłam oczywiście do nieocenionej waganowej, która co prawda postuluje, żeby wykonywać to tylko od tyłu sceny do przodu i tylko po przekątnej, żeby zawsze być twarzą do widza. Aha. Ale ja na przykład w baletach klasycznych pamiętam antralasy wykonywane po kole, w związku z czym wtedy tancerz lub tancerka bardzo często prezentuje jednak plecy. I to jeżeli chcielibyśmy uprościć, to myślę, że możemy powiedzieć, Kasiu, że to są, przepraszam, to tak kolokwialnie zabrzmi, jednak nożyce, ale Tyłem tak, jakby, nie tyłem. do przodu. nogi nie są z przodu, tylko nogi są z tyłu. Mm -hmm. I to wbrew pozorom, bo zabrzmiało to w sposób bardzo skomplikowany, jest to bardzo, przynajmniej dla mnie, to był taki mm -hmm. przyjemny skok. Często zaczyna się go z arabesku, czyli mamy arabesk, tancerka albo tancerz staje z nogą do tyłu, państwo już doskonale wiedzą, co to jest arabesk. I później jest takie piękne podejście i I zawsze nam mówiono, każdy pedagog mówił, no zawiśnij tam w powietrzu, mm. kiedy te nogi się zmieniają. No zawisnąć się niestety nie da, a myślę, że wie o tym bardzo dobrze zarówno kompozytor muzyki baletowej, jak i dyrygentka, która dyryguje baletem, no bo myślę, że to, mimo że brzmi dosyć banalnie, to może stanowić wyzwanie i dla tancerzy, i dla orkiestry, no i dla maestry, która tę orkiestrę prowadzi. To może tak zacznijmy, Pani Marto, i przejdziemy za chwilę do androidów, ale czy rzeczywiście to bywa wyzwanie? Oczywiście. I ten dokładnie przykład tutaj przytoczony zdarzyło mi się również usłyszeć podczas mojej pracy dyregenckiej z baletem, że na przykład właśnie powinniśmy grać bardziej żywiołowo, ponieważ tancerz nie może zawisnąć w powietrzu. Dokładnie, Ach, w drugo dokładnie ten przykład. A my się tak staramy zawsze, ale się nie da. <laughs> Choć są z kolei tacy tancerze i tancerki, które mają ten skok bardzo wysoki, okazały, piękny i wtedy sytuacja odwrotna i trzeba właśnie z czułością z kolei na to spojrzeć, aby wyeksponować to, co mają najlepsze w swojej pani technice. pani pięknie powiedziała z czułością, czy pa trzy pani z czułością, nie tylko na orkiestrę, ale też na, na balet, który jest trochę wyżej na scenie. Oczywiście staram się, ponieważ to, to jest jeden spektakl, tutaj nikt nie ma palmy pierwszeństwa. Można powiedzieć, że scena poniekąd ma palmę pierwszeństwa w tej sytuacji, no ale tworzymy go wspólnie, więc oczywiście, że tak, z czułością i z taką właśnie jakąś yy, opieką. No. A balet jest na pewno bardzo za to wdzięczny, jeżeli tak się y, dzieje. Panie Przemysławie, y, skomponował pan muzykę do y, baletu Androidy, choreografia Roberta Bondary. To nie jest pierwsza muzyka baletowa, którą pan komponuje. Kiedy z Katarzyną rozmawialiśmy o tej audycji, ciesząc się na to spotkanie, myślałyśmy sobie androidy, e, łowcy androidów, film Ridleya Jaskota, ale przede wszystkim powieść Filipa e, Kadika z roku 68. Ta niesamowita wizja przyszłości. No i to wydaje się, że to jest jakaś studnia bez dna, jeżeli chodzi o inspirację. Czy, czy tak było? Czy czuł się pan, jakby pan miał do ogarnięcia cały wszechświat, tak? naprawdę? Można tak powiedzieć. W ogóle to było ogromne wyzwanie też na ten kulturowy bagaż, jaki ten tytuł niesie ze sobą. Nie tylko dla mnie jako kompozytora. Wydaje mi się, że dla Roberta jako autora całego jej koncepcji libretta. Samo to, że ostatecznie mamy tytuł Androidy, Mamy to sięgnięcie do szerokiego takiego spektrum całego widnokrągu tej kultury science fiction, która powstawała wtedy w latach 60 -tych, 70 -tych. Mamy prawa robotyki Asimowa, które tu są chyba, śmiem nawet twierdzić przynajmniej z mojego punktu widzenia, taką osią główną, nie osią narracji samej fabularnej, ale idei, którą, którą ten spektakl niesie właśnie, w dzisiejszych czasach szczególnie żywą, na ile właśnie musimy się już zacząć bronić przed y, różnego rodzaju technologiami, a na ile możemy im pozwolić działać autonomicznie. Z punktu widzenia muzycznego było to dla mnie duże wyzwanie, bo tak jak pani zauważyła, nie jest to pierwszy mój balet, ale do tej pory mogłem powiedzieć o sobie, że byłem bajkopisarzem. Alicja w Krainie Czarów, wspaniała tak. zresztą. Królowa no to rzeczywiście bajka. Śniegu tak. w Poznaniu, tak, dwie Alicje. Teraz y, temat poważniejszy. Też z drugiej strony mocno komercyjny, bo, bo tak jak mówię, ta, ta, ta cała otoczka kulturowa związana głównie z filmem Ridley'a Scotta, ale też z tą, z, tą, z, tą, z tą drugą częścią. No i muzyka Wangelisa, która też jest kultowa, jak to zwykło się mawiać. Dużo pytań na ten temat dostawałem. Natomiast to rzeczywiście jest z jednej strony przytłaczające, ale spowodowało, że postanowiłem, o ile nawiązać do tych wszystkich tradycji, nazwijmy to, to nie pokazywać tego wprost. Mm -hmm. Takie było moje wyzwanie, yy, znaczy mo moje założenie. Mm, a myślę, że są tam cechy charakterystyczne. No nie da się nagle napisać innej muzyki do, charakterystyczne dla mnie i dla mojego języka, który już wcześniej prezentowałem. Są melodie, są długie plany. To nas cieszy, że są melodie. <laughs> Może futurystyczny balet mogłoby się wydawać, że no ich nie e będzie. Moje pytanie do chyba obojga was. Jak w takim razie nazwijmy to klasyczna orkiestra w kanale operowym e, jest potraktowana w tej muzyce, no bo wydaje nam się kojarzymy i właśnie i filmy science fiction i już jakąś tam twórczość na ten temat również sceniczną, tak naprawdę chyba z muzyką elektroniczną, elektronicznie przetworzoną, a jak to tu wygląda? Nie mam żadnej warstwy elektronicznej, żadnej tak zwanej taśmy, mm -hmm. ani żadnych dodatkowych, y, mówiąc kolokwialnie, wspomagaczy. Wykorzystywany jest tylko i wyłącznie naturalny dźwięk instrumentów, ale oczywiście kompozytor tu obecny w studio <śmiech> wykorzystuje różne rozszerzone techniki wykonawcze, ha. które wywołują różne zgrzyty, szmery, piski, jak również rozbudowane instrumentarium perkusyjne. Instrumenty, które dotychczas się chyba w... jeszcze nie pokazywały w Operze Narodowej, takie jak, taki jak na przykład Waterphone czy Unklung. No i tymi właśnie metodami, czyli może być tradycyjnymi, osiąga bardzo nowoczesne, ciekawe i wielobarwne brzmienia, ale ja myślę, że to Przemek opowie najlepiej, w jaki sposób myślał o tym. To znaczy, dziękuję za, za, za to przedstawienie i w ogóle dziękuję Marto i całej orkiestrze, dziękuję za tak otwarte podejście, bo rzeczywiście ta partytura może nie jest, znaczy, co oznacza dzisiaj awangarda, to byśmy tutaj długo mogli dyskutować, ale mm -hmm. rzeczywiście tych zapisów i współczesnych technik jest tam trochę, ale otwartość orkiestry, z jaką podeszli do tego, jest, była dla mnie, no powiem, powiem wprost, była dla mnie wręcz zaskakująca, bo od pierwszej próby Miałem wrażenie, że te poszukiwania brzmień, tam jest troszkę mikrotonowości, tam jest troszkę, tak jak Marta mówiła, dźwięków nie do końca określonej wysokości, a wychodzących często od dźwięków określonej wysokości, ale zmierzających ku jakimś właśnie szumom, szmerom, jest tego trochę. I to wszystko jest też poddane takiej nadrzędnej, ha, takiemu językowi harmonicznemu, który z jednej strony jest troszeczkę zakorzeniony w tradycji, a z drugiej sięga do brzmień syntetycznych rzeczywiście, do takich modulatorów yy, częstotliwości, przez to, że minimalnie odkształcam wysokość dźwięku, która nie powoduje czegoś, co słyszymy jako, Dysunans. mówiąc kolokwialnie, dysonans, fałsz, mhm. tylko w zasadzie zmienia się barwa. I muzycy to natychmiast zrozumieli i okazało się, że nie jest to aż tak trudne, jak nawet przyznaję, że obawiałem się, że będzie do wykonania. Te, te minimalne odkształcenia powodują, że rzeczywiście orkiestra brzmi momentami tak jak... Nie będę mówił, że znakomicie, bo to takie zachwalanie własnego, <głos> ale, ale, to są fakty, ale to jest to, co to znakomicie z mojego punktu widzenia, że, że to, to, co chciałem osiągnąć, udało się i tutaj wielkie podziękowania dla orkiestry za otwartość, dla Marty za pracę na próbach, bo rzeczywiście wszystkie te elementy zostały, są wykonywane tak jak, tak jak trzeba. No, Proszę, przepraszam, tak. Mam takie poczucie, że to wyobrażenie o jakimś futurystycznym brzmieniu, czy związanym z AI yy, i androidami, yy, które Przemek zaproponował w swojej partyturze, utrafiło w sporym zakresie w wyobrażenia muzyków. Hmm. Albo, um, mówię to oczywiście w najlepszym tego słowa znaczeniu, albo, myślę, że spełniło oczekiwania, bo też zauważyłam, że dość szybko nastąpiło pewnego rodzaju zrozumienie, o jakie brzmienia chodzi, przynajmniej w dotychczas, w dotychczas w tym materiale, nad którym pracowaliśmy dotychczas. A sami muzycy opery narodowej są jakby wszechstronni, no, więc oni mają też doświadczenie w muzyce dwudziestowiecznej, XX wiecznej, XXI wiecznej, XXI wiecznej. Oh. E, więc to szukanie rozmaitych barw um, jest nie jest nim oczywiście, ale Przemku, ja, ja pozwolę sobie pytanie zadać, bo, bo, bo opowiedziałeś mi jakiś czas temu o tych czterech wyobrażonych światach dźwiękowych, którymi myślałeś i mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawe, gdyby tak mhm. pokrótce y, może No przybliżyć. dziękuję, tak, no, mogę, mogę to przybliżyć. Rzeczywiście jeszcze wrócę w ogóle do samego języka muzycznego, że to co jest przystępnego w nim i myślę, że też co, co zyskało jakieś tam aprobaty ze strony orkiestry, to to, że to jest napisane właśnie w większości środkami normalnymi, tymi tradycyjnymi, do których są przyzwyczajeni. No i to jest znowu nawiązanie, bo muzyka science fiction bardzo często oczywiście ma syntetyczne brzmienia i dużo takich y, bardzo syntetycznych brzmień, które nie zawsze są określone, ale z drugiej właśnie muzyka Wangelisa przecież jest skrajnie tonalna tak naprawdę, melodyczna, tam długie te wybrzmienia, barwy, to wszystko jest, ale bazą jest no, zupełnie system Durmal. Rzeczywiście tak jak Marta wspomniała, y, tam jest kilka światów się przenika, świat androidów, Świat w zasadzie stworzony przez człowieka dla androidów. Świat surowy i to jest chyba najbardziej taki surowy świat dźwiękowy też z właśnie z taką dużo, pewną taką sięgnięciem do, do symulacji jakichś syntetycznych brzmień przez instrumenty orkiestrowe. Ale też nie jest to po prostu jakaś, myślę, że nie jest to um, e, aż tak ostre brzmienie, jakieś wykrzywione. Jest to poszukiwanie mimo wszystko jakich, jakichś ładnych brzmień. Jest świat ludzi. On jest mocno rytmiany, Kmiczny, taki świat miasta, świat tych wydarzeń takich normalnych codzienności ma troszeczkę melodii. Jest w tym świecie, w zasadzie znajduje się relacja miłosna głównych bohaterów i tam jest najwięcej melodii. Tam też jest nawiązanie do tradycji operowej w pewien sposób, ale nie będę wszystkiego zdradzał. Będzie głos. E, tak, głos też jest w ogóle. Jest tak. scena w operze. I jest tak. wreszcie tak, czwarty jest, świat, libret, tak. gdzie w zasadzie powinien może od niego zacząć. Najważniejszy, bo tam pojawia się wprost scena z czarodziejskiego fletu Mozarta, ale ten czarodziejski flet jest też wokół jakby i ja go wykorzystuję w takiej w pastiżowym wejściu w tą scenę, no i też w dosyć dramatycznej scenie, która, która podsumowuje cały ten, tą scenę teatru w teatrze i tam jest też odniesienie do czarodziejskiego fletu, do Achis Fuls, do Arii Paminy, która jest no, taką arią, najbardziej chyba tragiczną, taką smutną, przygnębiającą i rzeczywiście postanowiłem ją sparafrazować, na ile mogłem najdelikatniej, żeby, żeby no, wiadomo, że to zawsze jest ryzyko dla kompozytora, się, cokolwiek robić z Mozartem, to mm. nawet teraz się wzdragam. <grym> <przed tym>. <grym> <grym> Chciałam zapytać o y, relacje, y, o relacje y, Przemysławie Twoje z Robertem Bondarą, ale może najpierw o relacje y, maestry, dyrygentki z kompozytorem, bo mamy piękną sytuację, że mamy Was tutaj razem. Opowiedzcie, w jaki sposób wygląda ta współpraca. Czy Wy się spotykacie i czy Przemysław z ich tłumaczy Marcie Kluczyńskiej, czego by chciał, czy odwrotnie? Czy to Marta Kluczyńska interpretuje po swojemu tę muzykę? Znane powiedzenie mówi, Dobry kompozytor to martwy kompozytor, a teraz Marto może śmiać. Tak! No, my mamy relację długoletnią. No, my się znamy rzeczywiście od to bardzo znaczy, dawna. Tak, znamy się od dawna. Um, natomiast, tak jak Przemek wspomniał, żyjący kompozytor to no. jest rzecz, która posiada swoje plusy i dodatnie. Dodatnie, nie, nie, dodatnie. I To niechapusyka. Dziękuję nie, <laughs> nie, oczywiście to są żardy. Przemek przy, był obecny na naszych próbach orkiestrowych i jego obecność y, no, jest nie do przecenienia. No, po prostu współpracowaliśmy pod przez prób. My jesteśmy cały czas w procesie, więc, więc ta współpraca jest nieustanna, nieustająca. Natomiast tak naprawdę, jeżeli chodzi o taką dramaturgię, jak powinien ten spektakl w ogóle wyglądać pod tym kątem, to to leżało w gestii ustaleń pomiędzy Przemkiem a Robertem. Mm -hmm. Robert, który, Żałujemy, że Roberto jest. W, w tym momencie po prostu ma próbę na no. sali baletowej z tancerzami ćwiczy do premiery właśnie Androidy. Więc jeżeli chodzi o samą taką narrację dramaturgiczną, to tutaj kompozycja z choreografem, a teraz kiedy już należy wykonać dzieło, to wkraczam ja i teraz już drygent z kom, drygentka z kompozytorem, ale to na próbach mamy kontakt i myślę, że teraz w tej chwili po naszej audycji pójdziemy wspólnie na salę baletową, na kolejną mm -hmm. próbę pooglądać i będziemy dalej dyskutować i będziemy dalej się y, wspólnie zastanawiać, w którą stronę pójść. To jeszcze na zakończenie dosłownie tego wątku. Kasia mi pokazuje już, że nie mamy czasu, ale dosłownie na zakończenie, bo to myślę, że to jest interesujące, mam nadzieję, dla słuchaczy również. Rozmawiamy o muzyce, która już powstała, ale jak się taki proces zaczyna? Właśnie współpraca z Robertem Bondarą, czy przecież on napisał libretto do tego tak. baletu i rozumiem, że kompozytor no, musiał się do tego jakoś dostosować, czy jak wygląda ten proces? Ponieważ nie współpracujemy, nie współpracujemy przy tym projekcie pierwszy raz, a ja już trzeci, bo rzeczywiście zaczęło się od drugiej wersji Alicji, która w porównaniu do tej pierwotnej jest mocno, to jest w zasadzie nowy spektakl, z nowym librettem, mimo że punkt wyjścia ten sam, z dużą porcją nowej muzyki, a tą, co była, została mocno przekomponowana. Potem mieliśmy razem Królową Śniegu i wydaje mi się, mówię to od siebie, ale mam wrażenie, że to jest jakby obopólne, takie obopólne wrażenie, że my chyba się rozumiemy jakoś z Robertem. Dużo więcej rozmawiamy o emocjach, o, o, o kierunku dramaturgicznym danych scen. Rzeczywiście Robert Libretto składa fabularnie i yy, no, co, do, co do szczegółów też. To Libretto, które zostanie przedstawione publiczności jest opisem akcji dramatycznej, a ja mam troszkę więcej po prostu od Roberta Feedbacku, no i oczywiście dużo rozmawiamy. To jest w ogóle bardzo ważne, że my mam, mam szczegóły opisane, czasami dzwonię, piszę, a jak ty chciałeś rzeczywiście rozwiązać tą scenę, czy rzeczywiście możemy tutaj kulminację przeprowadzić, czy nie, to już są takie szczegóły, już później, prawda? Natomiast Robert, muszę powiedzieć, że ma wyjątkowe wyczucie też muzyczne, bardzo dobrze mi się z nim pracuje, ma taką wrażliwość muzyczną. Tak, ma, ma ogromną, to tak. tak. Ten... Nie, nie, nie ma, też czuję się bardzo komfortowo w pracy z nim. O ile rzeczywiście są sceny, które gdzieś coś musimy zmienić, coś mówiąc kolokwialnie, przyciąć albo przedłużyć, albo jednak y, odrzucić niemal, bo to wiadomo, że tak też się zdarza, to w większości przypadków on mi daje dużo wolnej ręki i ta współpraca właśnie jest bardzo płynna, bardzo czujna i wrażliwa, no i miejmy nadzieję, że te wszystkie słowa znajdą na premierze swoje odzwierciedlenie również w tej muzyce, która tak jak już mówiłem, jest troszkę inna niż te nasze dotychczasowe tytuły, ale no, ja powiem teraz od siebie już zupełnie jako miłośnik baletu. Ja bardzo lubię język choreograficzny Roberta i jest to dla mnie wyjątkowe szczęście, kiedy widzę, kiedy widziałem do tej pory w moich, moją muzykę tak pięknie od, oddaną w emocjach, we frazach, w kształtach w ogóle w formach, w figurach, w, w narracji też to jest niesamowite. Dla mnie zawsze jest to wielka tajemnica, no może nie tajemnica, ale wielkie szczęście rzeczywiście oglądać od tych wielkich tytułów baletowych po tą moją muzykę, gdzie, gdzie tancerze przeprowadzają te frazy muzyczne. Robert jest niezwykle wyczulony na właśnie najmniejszy niuans tych fraz. To jest widoczne po prostu w, w takich, szczególnie lubię te jego mikrogesty takie, które właśnie patrzę, a to przecież to jest mój, to jest mój rożek angielski. Właśnie. To, to jest wspaniałe zupełnie. mimo, a... że Roberta Bondary nie ma dzisiaj z nami, to ja już teraz zaproszę państwa na audycję Wybieram Dwójkę w poniedziałek. Tam y, będzie by mieli szansę Roberta usłyszeć. Zapytam o jego wizję i o jego perspektywę pracy nad baletem Androidy. Premiera 10 maja Teatr Wielki Opera Narodowa Muzyka Przemysław Zych. Dziękujemy pięknie za wizytę Bardzo dziękuję za A dyrygować będzie Marta Kluczyńska. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. Niebawem porozmawiamy o Polskiej Platformie Tańca. Proszę z nami zostać. Dwójka Program drugi Polskiego Radia. Jesteśmy, jesteśmy. PADD dwójkowy magazyn taneczny trwa. Po opowieści o androidach przenosimy się na platformę, polską platformę tańca. To ja też... myślę, że nasza audycja jest doskonałą dzisiaj platformą dla tańca w jego wszelakich przejawach, w tym niezwykłym dniu Międzynarodowym Dniu Tańca. No właśnie, a no platforma tańca, która odbędzie się we wrześniu we Wrocławiu, to jest takie święto tańca. Przedłużamy sobie ten Międzynarodowy Dzień y, Tańca. Witamy bardzo serdecznie naszych gości. Dr Maria Opałka z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, kierowniczka działu projektów kreatywnych i rozwoju. Witamy cię, Marysiu, pięknie. Dzień dobry. Jest z nami również Marek Gludziński, kurator programu Towarzyszącego Polskiej Platformie Tańca z ramienia Instytutu Jerzego Grotowskiego. Dziękuję y, za przedstawienie. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie. To może na początek, zanim o szczegółach, opowiedzcie proszę i przypomnijcie na czym polega Polska Platforma Tańca. Marysiu, jakie są założenia i czym będzie się różniła od tych poprzednich odsłon? No bo już za nami 8, tak? Dobrze myślę? 8 to będzie dziewiąta platforma. Tak, to jest dziewiąta platforma. Polska Platforma Tańca jest to taki, można powiedzieć, format pomiędzy showcase'em, festiwalem, spotkaniem branżowym, który jest obecny w wielu krajach świata, również właśnie w Polsce. Po raz pierwszy odbył się w 2003 roku, także ma już długą historię również u nas, właśnie w Polsce. I jest to wydarzenie, które stanowi jednocześnie przegląd tych spektakli tanecznych, tańca współczesnego, które mają szansę na to, żeby um, być prezentowane międzynarodowo. Jest to wydarzenie, które, dzięki któremu środowisko taneczne polskie, ale też międzynarodowe ma szansę się sieciować, spotykać, rozmawiać i tworzyć y, dalsze współprace. I jest to takie wydarzenie, które mam wrażenie y, ma też y, wymiar, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, ale chyba polityczny. To znaczy, mhm. że ono stwarza też platformę i przestrzeń mhm. do tego, żeby lobbować na rzecz tańca, pokazywać jego siłę. Także w wielkim skrócie tym jest Polska Platforma Tańca. Ja miałam okazję brać udział w, dwukrotnie w obradach jury stworzonego właśnie przez najpierw Instytut Muzyki i Tańca, potem Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i być jedną z dziesięciu osób, które wybierały do poprzednich platform a spektakle. Był to, był to y, długotrwały proces i, i bardzo na szeroką skalę zakrojony, ale wiemy, że w, do tej platformy jury zostało stworzone zupełnie inaczej, inaczej pracowało i no, jakie są tego efekty, wiemy, bo już został program ogłoszony, ale jak to, jak to wyglądało i czemu to miało służyć, ja wiem, ale myślę, że mówiliśmy to, jesteśmy to winni, żeby opowiedzieć to naszym słuchaczom. Tak, rzeczywiście tegoroczny, czy z ubiegłoroczny tak naprawdę skład jury budzi wiele takiego zaciekawienia. Mhm. Jest to żerli całkowicie złożone z osób spoza Polski. Założeniem naszym było to, żeby to były osoby nie tylko nie bezpośrednio związane z tym naszym polem artystycznym tańca współczesnego w Polsce, ale przede wszystkim chodziło o to, aby to byli programerzy i kuratorzy, którzy wiedzą, co, krótko mówiąc, może rzeczywiście liczyć y, na prezentacje międzynarodowe. Czyli jednym z celów, o tym nie wspomniałam, y, ale takich bezpośrednich celów Polskiej Platformy Tańca i w ogóle platform tanecznych jest właśnie budowanie y, takiego eksportu, można powiedzieć, okay. rodzimej sceny tańca międzynarodowo. I kiedy myślimy o tym z perspektywy Polskiej, To oczywiście nasz, nasza przestrzeń artystyczna, nasz rynek, można brzydko powiedzieć, jest specyficzny, ale zagraniczny też jest inny. Są tam inne trendy, inne zapotrzebowania, więc chodziło nam o to, żeby możliwie jak najlepiej uchwycić właśnie to zapotrzebowanie i ten sposób myślenia, którego my możemy nie być świadomi lokalnie. Czy Wrocław cieszy się i Instytut im. Jerzego Grotowskiego, że będzie gospodarzem Polskiej Platformy Tańca? Pytanie jest retoryczne. Oczywiście. W związku z tym właśnie taka będzie odpowiedź. Cieszymy się bardzo. Tym razem właśnie Platforma jest organizowana w ten sposób, że został ogłoszony w zeszłym roku konkurs i my jako Wrocław, ja jako osoba współpracująca z Instytutem Grotowskiego podjęliśmy się stworzenia takiej aplikacji. E, ona wygrała, cieszymy się z tego bardzo i y, ta radość, y, ten entuzjazm, ta energia nasza y, zamieniła się w coś więcej niż tylko po prostu realizację y, tego programu towarzyszącego, który, za który jesteśmy odpowiedzialni, e, Polskiej platformie, e, Platformy Tańca ale też y, z naszej inicjatywy powstał program zapowiadający. I Wrocław już od kwietnia, y, a w zasadzie można powiedzieć od stycznia, bo y, w styczniu zaczęliśmy takim nowym cyklem prezentacji spektakli etane tanecznych, choreograficznych, który właśnie w Instytucie Grotowskiego się rozpoczął choreotopię, a w kolejnych krokach właśnie od kwietnia ogłosiliśmy program Wrocław Tańczy, który jest takim wydarzeniem trwającym przez, mamy nadzieję, całą wiosnę, lato i jeszcze do jesieni, które ma wrocławską publiczność po prostu przygotować, zachęcić, zaprosić, pokazać ten taniec, który we Wrocławiu jest obecny, ale był, można powiedzieć, zamknięty w różnych środowiskach. Teraz je wy, spotykamy, dajemy taki parasol komunikacyjny tym wszystkim wydarzeniom i organizujemy też specjalne wydarzenia, na przykład w czerwcu w związku z świętem Wrocławia, które wtedy się odbywa, będzie też taka kulminacja po tańcówki, warsztaty, spektakle do oglądania, wydarzenia najczęściej bezpłatne, takie, w których po prostu Wrocław może uczestniczyć. I mamy nadzieję, że ta Polska Platforma Tańca we wrześniu będzie taką kulminacją dla mieszkanek i mieszkańców Wrocławia, którzy po prostu y, spowodują, że y, na te wszystkie spektakle poza zaproszoną branżą y, wykupione zostaną bilety po prostu przez osoby, które będą chciały zobaczyć te spektakle. Co jest też ważne, kluczowe dla budowania właśnie tego wrocławskiego środowiska i odbiorców i artystycznego. Tak, myślę, że bardzo ważne jest y, to, że Każda platforma to nie są tylko prezentacje, dotychczas też tak było, nie są tylko prezentacje wybranych, nazwijmy to właśnie w drodze konkursu, spektakli, które mają być zaprezentowane, no właśnie mówiąc brzydko, branży i widzom, bo, bo, bo wszystkie te spektakle oczywiście są biletowane i otwarte, ale również wszystkie wydarzenia towarzyszące. E, warto też podkreślić, że są to też swego rodzaju wewnętrzne nasze polskie targi, taneczne, Możliwość prezentacji się bardzo różnych środowisk, bardzo różnych zespołów, bardzo różnych e, osób czasami, czy stowarzyszeń, które też tańcem się zajmują i które nie przygotowały, powiedzmy, czy nie wygrały prezentacji swojego spektaklu. Więc jest to też bardzo taka szeroka, e, szeroka prezentacja wszystkich tego typu działań. E, czy to będzie miało też podobną formę tym razem? Tak, e, mm -hmm. aczkolwiek e, to, o czym wspomniałeś, czyli targi w takim, w takim wymiarze jak, jak kiedyś e, realizowaliśmy mm -hmm. Open Platform i rzeczywiście e, to miało dokładnie taki charakter, to e, ewoluuje. Mm -hmm. Jest zaproponowana nowa formuła, bardziej interaktywna, bardziej oparta właśnie na e, nie na stoiskach, a na tak. właśnie budowaniu relacji. Myślę, że też Marek będzie mógł jeszcze więcej opowiedzieć, bo to mm -hmm. jest dużo jego koncepcji, ale generalnie też może to, co jest warto dodać, to z każdą edycją Polskiej Platformy Tańca, możliwa jest teraz taka ewaluacja, bo od czasu, kiedy Nimit opiekuje się tym formatem, bo nie od samego początku tak, tak było, to z jednej strony daje stabilizację taką finansową oczywiście przedsięwzięciu, ale też pozwala na to, żeby Yy, jak gdyby wyciągać te wnioski długofalowo i, i na nich budować. I tu może przekażę właśnie głos Markowi. Yy, dzięki. Yy, tak. Yy, zaproponowaliśmy taką formułę, która wydaje nam się bardziej adekwatna do, yy, do tego, jak funkcjonujemy w yy. W środowiskach, w ogóle w takich wydarzeniach festiwalowych, mniej lub bardziej branżowych, że jakby trochę się zmienił świat i być może ta formuła targów, gdzie trzeba podejść do jakiegoś Stońska. stolika i tam wziąć jakąś ulotkę albo gadżet, można porozmawiać, ale niekoniecznie, nie trzeba. No jakby, że, że chcemy czegoś innego, więc zaproponowaliśmy taki rodzaj Spotkań jak, jak przy speed datingu, czyli takiej propozycji, gdzie osoby będą mogły się umawiać, będą mogły się zadeklarować, nawet jeśli się wcześniej nie znają, nie znały, nie spotkały, na takie spotkania po to, żeby ktoś mógł przedstawić swoją jakąś propozycję na przykład bezpośrednio programerom, kuratorkom, zaproponować jakąś współpracę, być może koprodukcyjną sytuację, poznać się, wymienić się jakimiś doświadczeniami. To bardzo skraca dystans, prawda? I może mieć bardzo takie szybkie efekty, tak sobie myślę. Takie mamy poczucie, że, że przecież to jest społeczność, że ta mhm. branża i, i, i ci uczestnicy i widzowie, teraz już żyjemy trochę inaczej. Te, te, te czwarte ściany już tyle razy zostały przełamane, że mhm że właśnie chodzi o to, żeby chyba przekraczać ten dystans, żeby próbować się jakoś spotkać i tak porozmawiać w luźniejszej formule. I ona też będzie realizowana przy śniadaniach performatywnych, czyli codziennie po, na, na początku kolejnego dnia festiwalu, po spektaklach z poprzedniego dnia będą się odbywały takie śniadania, w których poza tym, że po prostu siedzimy i jemy, będzie można rozmawiać z artystami, artystkami z poprzedniego dnia w takiej formule trochę właśnie otwartej. Być może będą to takie większe dyskusje, być może będą to jakieś podgrupy. Nie chcemy tutaj wprowadzać sceny, mikrofonów. Chcemy, żeby to się działo w taki naturalny sposób, żeby to, żeby to płynęło i też żeby możliwe były właśnie takie spotkania w ramach tego, że siądziemy obok siebie, obok siebie jemy to śniadanie i się przy okazji poznajemy, rozmawiamy. Zależy nam na tym, żeby Ludzie, y, uczestnicy po tych kilku dniach festiwalu y, wyjeżdżali z Wrocławia z takim poczuciem, no właśnie, jakiejś nawiązania relacji, bycia jakąś społecznością, jakimś środowiskiem, które, w, w którym faktycznie można. Y, można y, wspólnie y, tańczyć i wspólnie produkować i wspólnie y, działać. To A propos tej wspólnocy i wspólnego produkowania, Platforma służy temu, żeby nasze spektakle zostały zaprezentowane i miały szansę być prezentowane na arenie międzynarodowej, ale oczywiście lokalne środowisko też się liczy. Co będzie robiła Maria Stokłosa we Wrocławiu? Marysia została zaproszona przeze mnie do y, poprowadzenia, do przygotowania spektaklu. Y Y jeszcze trwa nabór. Do 3 maja można zgłaszać się w takim open callu y swoje zainteresowanie wzięciem udziału w spektaklu. Y nie y nie y wybieramy żadnej konkretnej techniki. Y jeśli się ma doświadczenie sceniczne, profesjonalne doświadczenie, to to jest ten klucz dla nas. Można być osobą tańczącą. Y nie wiem, nawet i tańce z zupełnie niezwiązane z tym, co robi Marysia Stokłosa. Drugim ważnym elementem jest właśnie to, że trzeba zadeklarować swój związek z Wrocławiem i go jakoś y, <grym> przedstawić, <grym> bo zależy nam na tym, tak jak y, też mówiła pani dyrektor y, y, Nimi tu na konferencji, żeby, te wydarzenie, żeby to wydarzenie lokalnie wzmacniało środowisko. Więc my zaadresowaliśmy do osób związanych z Wrocławiem taki kol, Siedem wybranych osób. 15 maja będzie to ogłoszenie. Stworzy pod okiem Marii Stokłosy w procesie, który się już w czerwcu, w czerwcu rozpocznie spektakl, który we wrześniu w pierwszym dniu otworzy Polską Platformę Tańca. Wrocławski pierwszy raz, wrocławski taneczny spektakl w historii. Jakby można powiedzieć Wrocławia powstanie, bo mamy tam tradycję Jerzego Grotowskiego i Tomaszewskiego w Fantomimie, ale nie mieliśmy takich, takich, takich wydarzeń wcześniej. Marysiu, to tak jeszcze podsumowując, dwa słowa o tych dziewięciu spektaklach. Może nie o każdym osoby, no bo nie mamy na tyle czasu, ale o tych spektaklach, które zostały wybrane przez jurorów do prezentacji. Czy one mają jakiś wspólny mianownik? Jak ty spoglądasz na te prace choreografów? Czym teraz żyje taniec i czym ci choreografowie najchętniej się zajmują? I jaki był, może właśnie, jakie było spojrzenie tego zewnętrznego jury? Tak, myślę, że w pewnym sensie to ten, ten klucz do odszyfrowania wspólnego mianownika jest właśnie w haśle przewodnim platformy tegorocznej, czyli poruszenia i znaczenia. Dlatego, że ewidentnie Tanie współczesny jest, jest po prostu silnie zaangażowany. Jest zaangażowany społecznie, jest zaangażowany w tematy ważne z punktu widzenia rozwoju psychologicznych naszych wglądów w siebie czy, czy w otoczenie. Jest ważny też politycznie, dlatego, że tak naprawdę każdy z tych spektakli to jest pewien statement. To jest jakiś rodzaj manifestu. One nie zawsze są głośne, krzyczące. Czasami właśnie odbywają się w jakiejś ciszy i skupieniu. Taki intymne. Intymne, dokładnie. Myślę, że bardzo duży nacisk jury kładło na detal, czyli też publiczność może być taka nastawiona na to, żeby z dużą uważnością, taką czujnością śledzić każdy szczegół tych spektakli, bo naprawdę wydaje mi się, że one są tak pełne y, właśnie szczegółów, które, które można siedzieć odszyfrowywać. Wręcz mam takie poczucie, że szkoda, że pewnie nie wszystkie będziemy mogli obejrzeć po kilka razy, mm. bo będzie taki niedosyt. Myślę, że będzie taki niedosyt właśnie obcowania z, z materią artystyczną, która potrzebuje tego wgryzienia się w głąb. To w dzisiejszych czasach niełatwe przy tym naszym pędzie przebodźcowaniu, więc warto się zatrzymać i obejrzeć spektakl Taneczny. No właśnie, warto się zatrzymać we Wrocławiu. Polska Platforma Tańca 2026 od 17 do 20 września. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu łączą siły i przygotowują Wrocław na to. Wystał się polską stolicą tańca przez ten czas. Bardzo wam dziękujemy za wizytę w dwójce. Maria Opałka z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca i Marek Bluziński z Instytutu, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo współpracujesz z Instytutem tak, imienia tak. Jerzego Grocowskiego, ale przede wszystkim e, kurator programu Towarzyszącego Polskiej Platformie Tańca 2026. Dziękujemy Wam pięknie. Dziękujemy Dzięki. wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, bo przypominamy, że to dzisiaj. I wzajemnie wszyscy <śmiech> tak, jesteśmy tak, tak, wzajemnie. tancerzami i tancerkami. Tak jest. E, Katarzyna ostatnio spędziła wiele dni i wieczorów w Łodzi, bo tam trwają e, jeszcze, tak. e, trwają jeszcze, dobrze do jutra. mówię, do jutra, e, łódzkie spotkania baletowe, czyli na. No, Znowu taka inicjatywa, którą uwielbiamy, kochamy i na którą czekamy. Tak, w tym roku, jak co dwa lata, zresztą łódzkie spotkania baletowe no właśnie pokazują, czym żyje e, światowy taniec, jakie są trendy. E, tu oczywiście są to prezentacje wielkich, fantastycznych e, zespołów o uznanej marce. E, na początek oczywiście premiera gospodarzy, no, Cóż, po, cóż powiedzieć? Ja swoją recenzję już napisałam, więc mogę też powtórzyć na te dwójki, że e, świetny spektakl, złożony z dwóch części. E, Jacka Przybyłowicza i Sharon Jal. E, no właśnie, zaangażowane, a jednocześnie piękne. E, pokazujące wspólnotę, a jednocześnie jednostkę. Pokazujące uczucia, a jednocześnie grające czystym ruchem. Pięknem tego ruchu, a wciąż mamy dużo piękna w tańcu współczesnym, to samo mogę powiedzieć o English National Ballet, który po raz drugi gościł w Łodzi, tym razem z wieczorem e, Masters in Motion. Williama Forsytha, no to w ogóle nie trzeba przedstawiać. Właściwie należy uklęknąć i adorować. Mm. Chociaż tu myślę zaskoczył wszystkich widzów, którzy oczekiwali kolejnego, a, bardzo poruszającego, wzniosłego, trudnego spektaklu. Nie, Czas, to czysta radość była po tak, prostu. Tak, podczas gdy Forsyth sobie zażartował z samego siebie, z publiczności dał nam chwilę wytchnienia, taniec do po prostu muzyki rozrywkowej, e, świecące kostiumy i, i, i właściwie ja miałam ochotę wstać i przyłączyć się. E, ale... Również y, druga część, a właściwie pierwsza część tego wieczoru w choreografii Crystal Pite, która jest autorką dzisiejszego przesłania, Międzynarodowy Dzień Tańca. E, piękna, skupiona choreografia, wychodząca od słowa, a nie od muzyki. E, właściwie nie wiadomo, czy to słowo komentuje ruch, czy to ruch wykonuje to, co mówi słowo. E, jednostka w grupie, e, wpadająca, wypadająca w spo ze społeczności. E, Fragment muzyki Chopina. Wykonanie absolutnie perfekcyjne, a publiczność była niezwykle poruszona. E, ulotność uczucia, przemijanie, smutek, melancholia. E, niezapomniany wieczór. Miałam też okazję oglądać pierwszy z dwóch wieczorów w e, wykonaniu Gotiedans. E, też niezwykle udany, no bo jednoczęściowa choreografia Kramakana. E, Żywiołowa, energetyczna, pierwotna, wzorowana na, na, na takich, takich rytualnych tańcach, więc też nie zatarte wrażenie. No ale jeszcze dziś i jutro Kompania Nacional de Bailando pokazuje spektakl z akcją. Jedyny na, na tych łódzkich spotkaniach baletowych balet fabularny, więc jeśli jeszcze państwo złapią bilet, to na pewno warto. Pędzić do Łodzi. Kasia wspomniała o Crystal Pite, która tworzyła jedną z choreografii, które można było zobaczyć w Łodzi podczas łódzkich spotkań ambaletowych. Jest ona autorką przesłania na Międzynarodowy Dzień Tańca. To jest taka piękna tradycja i Crystal Pite pisze między innymi tak Ruch to język w takim samym stopniu jak działanie. To właśnie to, co ciało ma do powiedzenia o naszych potrzebach, porażkach, o odwadze, rozpaczy, o pragnieniach, o radości, sprzeczności, uczuć, frustracji i miłości. Te obrazy wywołują w nas emocje, ponieważ wyraźnie zapisały się w ciele, poruszyły nas. To są słowa Crystal Pite na Międzynarodowy Dzień Tańca, ale mamy też taką piękną tradycję w Polsce, że mamy też polskie orędzie na Międzynarodowy Dzień Tańca i przygotował je w tym roku mistrz nasz, ukochany, ośmielę się tak powiedzieć, pozdrawiamy bardzo serdecznie, bo wiem, że nas słucha Henryk Konwiński, tancerz, choreograf, reżyser operowy, reżyser spektakli baletowych i pan Henryk Konwiński bardzo pięknie kłania się tancerzom. Pisze w tym orędziu o tym, że docenia ich ciężką pracę, docenia to, jak bardzo są wrażliwi i mówi też o tym, żeby zatrzymali się dziś na chwilę i pomyśleli o tym, że no jeżeli nawet sztuka nie potrafi zmieniać świata, to przynajmniej potrafi zmienić nasze spojrzenie na ten właśnie świat. Za to przesłanie panu Henrykowi bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy Operę Śląską w Bytomiu, gdzie ostatnio miały miejsce Horyzonty, czyli przegląd choreograficzny. Wspaniała inicjatywa, młodzi Choreografowie, tancerze opery śląskiej stworzyli poruszające choreografie. Mitsuki Noda, Alberto Peczetto, Giulia Roberto to są te nazwiska, które myślę niebawem będziemy podziwiać na afiszach spektakli baletowych. No i też ten zespół przypomniał wspaniałe adagio na smyczki i organy w choreografii Konrada Drzewieckiego, Drzewieckiego. którego setna rocznica urodzin przypada w październiku. Ale mamy tematów na najbliższe <śmiech> PDD. Teraz już musimy kończyć. Pięknie Państwu dziękujemy za uwagę i życzymy wszystkiego co najlepsze w Międzynarodowym Dniu Tańca. Katarzyna Gardzina, niech żyje taniec. Dokładnie tak i Katarzyna Sanocka do usłyszenia za dwa tygodnie. Literacka siesta. Młgorzata Szmankiewicz, Dzień dobry. W tym cyklu kolejny fragment pamiętnika Stanisława Brzozowskiego z roku 1910. Czyta Marek Gobertyn? 19 grudnia. Democratic Vistas Whitemana. Przygnębienie gniecie duszę przy czytaniu. Gdzie miejsce dla nas, dla Polski... W tych perspektywach. Gdzie pewność i wreszcie gdzie potrzeba samej tej pewności? List Whitemana do rosyjskiego tłumacza Poczucie powinowactwa dwóch ogromów przyszłości. Smutek, smutek. Nie można bez zastrzeżeń oddać się człowiekowi, zaufać mu. A śmieszność myśli, która się boi człowieka, przyszłości jego. Przed laty mówiłem bezlitośnie o Krasińskim. Dzisiaj nadszedł jego odwet. Polska dla Whitemana to tylko feudalizm w jego pojęciu i przecież tak jest właściwie. Trzeba myśleć, trzeba przekonywać siebie Trzeba przypominać, że Polska to także warunek nieupośledzonej przyszłości 20 milionów Które miały, mają lub będą miały nieszczęście urodzić się Polakami Ale to już inna perspektywa Nie ma tu miejsca na oceaniczną bezbojaźliwość Przeciskać się trzeba szczelinami Stąd współczucie dla Sorela i on ma na sobie przeszłość zorganizowaną, rozczłonkowaną, raz na zawsze niezmienną. Żyć musi w jej warunkach. To nie zmienia rzeczy, że Whiteman się łudził. Choć nie do tego stopnia, jak to przypuszczałem, pisząc o nim niesprawiedliwie i sucho, jest on mądrzejszy niż myślałem. Ale jego złudzenia nic nie znaczą. Fakt jest, że pomiędzy każdym z nas i błogosławieństwem myśli Leży nieszczęście, rzecz określona, ciasna i uboga Kasprowicz czy Whiteman istotnie to określa Biedny, oślepły słonecznik i szeroka, żywa, nieogarniona Widząca dusza oceanu w wichrze słońcu Biedny, oślepły słonecznik 20 grudnia Naturalnie, kiedy teraz myślę o Anglii XVIII wieku, wiem, że jest to środowisko Blake'a i dlatego widzę je w jego świetle, a jest rzeczą niezmiernie trudną zdać sobie sprawę, gdzie kończy się wpływ tak określony. A taki na na jak gdyby twierdził on, że można z danego środowiska, danego momentu, danej fazy wydedukować poeta? Co za nonsens. Tayn tylko uczył, jak analizować danego poetę na momenty, w celu wyzyskania literatury dla charakterystyki życia przeszłości dziejowej. Aszkenazy kontra Tane. Spodziewam się. Pojęcie człowieka, wizja życia w jego powadze i demonizmie Nie na rękę sprytnemu dostawcy optymizmu narodowego Naturalnie do Aszkenazych należy najbliższa przyszłość Ponad realnym, krwawym życiem rozdartym na przeciwieństwa Płynie wartki prąd uczuć, różnych motywów jednakowych u wszystkich P, P, S, N, D, P, D. Wszystkie te grupy wytwarzają skłonność optymistycznego szacowania przeszłości i współczesności Naturalnie ten optymizm musi być niezróżniczkowany Wtedy czyni zadość wszystkim I w jaki sposób Aszkenazy może cenić Tyna wobec tego? Tylko ciekawe, dlaczego w ogóle go tyka? 24 grudnia 1910 roku Przekonanie, że nasza epoka ma charakter wybitnie rewolucyjny, niestały, krytyczny, jest połączone z niebezpieczeństwami dla naszej kultury osobistej i równowagi umysłowej. Łatwo bowiem wyrasta stąd pokusa niestałości i chwiejności w poglądach, a szczególnie braku jasności w pojęciach. Jestem pewien, że znaczna część osób z kół postępowych nie posiada jasnych i określonych wyobrażeń o najznaczniejszej części przedmiotów i zagadnień. Niedobrze jest, że gardzę zazwyczaj przykładami z powszedniego życia na przykład jest rzeczą nielogiczną, nieracjonalną przypisywać szczególne znaczenie miejscu, gdzie się przeżyło coś szczęśliwego lub znaczącego dla nas. Niewątpliwie jest prawdą, że wszystkie miejsca są jednakowe, póki jedno nie zostało wyszczególnione przez przeżycie nasze. Tu jednak zostało ono już wyszczególnione. Chwytamy w tej drobnostce na gorącym uczynku samą naturę racjonalizmu. Uważać przeżycie i nieprzeżycie za równoznaczne, życie za zasadniczo zbędne, faktycznie jest ono, lecz mogłoby i nie być... Nic by się przez to nie zmieniło. Francja XVII wieku nieustannie powraca w moich myślach. Dlaczego? Być może w znacznej mierze dlatego, że jest to na pewno świat inny od wszystkiego tego, co dzisiaj naszą inteligencję zajmuje, że tu a priori jestem już zabezpieczony. Mógłbym odpocząć. Nie potrzebowałbym zwalczać pokus polemicznych. Nie byłoby ich. Być może także instynkt trafnie mi mówi, że jest to przedmiot nieprzekraczający zasadniczo moich zdolności. Myśl, racjonalizm, logika, analiza, dedukcja, kompozycja myślowa tu przemagają. Namiętność jest opanowana. Jest jednak. Może też i vis medicatrix naturae. Przedmiot ten stałby się dla mnie leczniczą szkołą myśli. Musiałbym znowu wrócić do dawnych nałogów myśli, gdy byłem jeszcze niewprawnym, naiwnym, ale sumienniejszym niż kiedykolwiek pisarzem. W ideach spłaciłem dług wdzięczności Przybyszewskiemu. Może więcej niż to. Uległem pokusie sentymentu i patosu stylowego. Może także pewne powiedzenie Limanowskiego – Popchnęło mnie. W każdym razie ta sprawa ma i inne strony. Niewątpliwie Przybyszewski był tym dla mojej filozoficznej walki z sobą, co powiedział. Można przypuszczać, że i bez niego miałoby miejsce zasadniczo to samo. Miałoby. Tu zaś tak właśnie rzeczy miały miejsce. Nie było bez niego, lecz z nim. Ale powtarzam, było i co innego. Jeżeli na filozofa miał on wpływ ożywiający, to pisarzowi w wielu względach zaszkodził. Zanadto przejąłem się myślą, że pisanie, tworzenie jest to wyrażanie siebie, nie zaś tworzenie jasnych i zdolnych trwać w słowie przedmiotów myślowych. Tein który przed okresem przybrzewszczyzny był moim mistrzem w pisarstwie, niewątpliwie utrwalił we mnie pojęcie pisarstwa o tym właśnie charakterze. Prawda, umiałem na razie tworzyć tylko przedmioty a la tain, ale byłbym się wyzbył tej ograniczoności. Natomiast na cały szereg lat, aż po te dni ostatnie, utraciłem z oczu w ogóle te perspektywy, cele wysiłku pisarskiego. Przedmiot przestał być kategorią w mym pisaniu, tak jak nie jest on nią dzisiaj u żadnego wybitniejszego pisarza polskiego młodszej generacji. Tylko Raymond, Sieroszewski, szczególnie ten ostatni, mogą być rozważani z tego punktu widzenia. Biedny i pomimo wszystko szlachetny jako umysł i silny jako tendencja artystyczna Kisielewski – Miał wyczucie swojej odrębności, ale miał za mało siły moralnej, by dojść do całkowitego rozumienia. Zbyt łatwo wierzył, że dość jest powiedzieć, ja jestem klasykiem, że dość jest chcieć być klasykiem. W nagraniu archiwalnym usłyszeliśmy Marka Obertyna, który czytał,